Myślę, że powinniśmy ściągnąć tu Katję i być może Witkaca, przyznałam. Magia śmierci? Może... Urwał w pół słowa, ale domyśliłam się, co chciał powiedzieć. Nie, to nie ty i twoje wampiry. Nawet w gnieździe nie czuję jej w ten sposób. Jest jej tu porażająco dużo. Jak... Jak? naciskał. Jak na cmentarzu, kiedy Katia go obudzi pieśnią ziemi. Tylko, że tam jest przyjaźniej. Roman puścił moją rękę i zaklął głośno. Rozplątałam zaklęcie, choć jego skutki nadal trzymały moje zmysły w żelaznym uścisku. Mrugałam, czekając, aż świat odzyska kolory, ale wciąż spowijała go pulsująca ciemna mgła. Wszystko, co żywe, wydawało się blade, jakby było jedynie cieniem. Starałam się nie patrzeć na Romana i dwa wampiry przy bramie wjazdowej. Nie dlatego, że bałam się, jak mogłyby wyglądać w tej poświacie, ale ponieważ ich wygląd się nie zmienił. Nie chciałam sobie aż tak dobitnie przypominać, czym byli. Musiałam się stąd wydostać. Może wtedy zaklęcie puści szybciej. Ruszyłam w stronę samochodu, ale nie widziałam wyraźnie podłoża, a moja percepcja głębi zawodziła. Jakby świat nagle stał się mniej trójwymiarowy. Potknęłam się o własne nogi. Roman złapał mnie, zanim wyrżnęłam twarzą o ziemię. Wszystko w porządku? Zapytał zaniepokojony. Co, powiedzmy. Ta magia kłóci się z moją bardziej niż zwykle. Przyznała mnie chętnie. Nie wyrwałam ramienia z jego uścisku. W jakiś dziwny sposób kontakt z jego martwą esencją mi pomagał. Mdłości ustąpiły a zimno-ciemnej mgły cofnęło się w starciu z dobrze mi znanym chłodem magii Romana. Pozwoliłam mu się wyprowadzić poza granice placu budowy. Ledwie przekroczyłam bramę, nacisk na zmysły osłabł. Nadal czułam się paskudnie, ale bardziej jak przy nadciągającym przeziębieniu, niż jakbym miała zaraz się rozsypać. Oparłam się o auto i oddychałam głęboko, czekając, aż resztki zaklęcia się rozpłyną. Coś tam, na tej ziemi, Wzmocniło je w sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Jakbym niechcący zaczerpnęła tamtejszej magii wykluczającej się z moją własną. Magiczny konflikt serologiczny. Roman stał krok ode mnie z dłońmi wciśniętymi głęboko w kieszenie. Jeśli zaklęcie go przeczołgało, nie dał tego po sobie poznać. Przyglądał mi się z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Co jest? Warknęłam, niemal spodziewając się usłyszeć, że wyrosły mi rogi Świecisz, powiedział tylko Zamrugałam zaskoczona i spojrzałam na swoje dłonie Wciąż nie widziałam wyraźnie kolorów, ale dostrzegłam coś jak ruch powietrza wokół skóry i delikatne błyski błękitu oraz perłowej bieli Przepaliło mi osłonę, mruknęłam wciąż oszołomiona od lat byłam w stanie ukrywać aurę bez wysiłku, bez świadomego rzucania zaklęcia osłon. Czemu? zapytał. Wzruszyłam ramionami. Myślę, że moja magia próbowała mnie ochronić. Kiepsko jej to wyszło, stwierdził. Wyglądasz, jakbyś miała paść trupem. Nie wiesz, jak wyglądałabym bez jej wysiłków. Rzuciłam, wyciągając telefon. Wybrałam numer Kati. Odebrała po dłuższej chwili. Co tam? Zapytała przyjazna nekromantka z sąsiedztwa. W tle słyszałam monotonny szum koła garncarskiego. Mam tu coś, na co powinnaś rzucić okiem, powiedziałam. Katia jęknęła. Błagam, powiedz, że to nie kolejny masowy grób. Wciąż nie wybaczyła mi tego, że ściągnęła ją na miejsce, gdzie pochowano Darię i, jak się potem okazało, także wiele, wiele innych kobiet. Nigdy nie zapomnę jej miny, gdy krążyła między drzewami i wbijała chorągiewki w miejscach, gdzie wyczuwała obecność ciał. Nie mogę ci tego obiecać, przyznałam. Wyczułam cholernie dużo martwej magii. Jak na cmentarzu, tylko gorzej. Przynajmniej tym razem uprzedzasz... – mruknęła. – Wtornie? – Na rogatkach. – Wyślę ci pineskę. – Dobra, będę za czterdzieści minut do godziny. Muszę się ubrać. Zapytałabym, czy przerwałam ci coś przyjemnego, ale słyszę koło garncarskie w tle. – To się nie wyklucza. – Nie widziałaś ducha? – Nie musiałabyś do tego mieć pomocy Witkaca? – Wystarczyłoby trochę grobowej esencji, ale jeszcze nie jestem aż tak zdesperowana. Na razie uparcie trzymam się żywych. Odpowiedziała i się rozłączyła. Wysłałam mi lokalizację. Dobra, nekromantka w drodze. Ściągnę jeszcze Witkaca na wszelki wypadek. Przy tak silnym odczycie martwej magii musimy się liczyć z obecnością duchów. Dodałam i wybrałam numer szamana. Ta budowa robi się coraz bardziej kosztowna, mruknął Roman. Wrzucisz sobie w koszty. Pocieszyłam go. Już widzę, jak mi Daria przyklepie wrzucenie nekromantki i szamana w niezbędne wydatki. Jako księgowa jest bardziej bezwzględna niż jako wampirzyca. Burknął. Nie wspomniałam, że jeśli intuicja mnie nie zwodzi, to dopiero początek niestandardowych kosztów. Po co mu łamać wampirze serduszko? Roman nagle się spiął. Jesteśmy obserwowani, powiedział cicho. Podążyłam za jego spojrzeniem. Kilkaset metrów dalej, na ulicy, stała kobieta. Nie widziałam jej wyraźnie. Mój wzrok wciąż nie wrócił do normy, ale dostrzegłam ciemność spowijającą ją jak dym. Jedna z sabatu? Zapytałam Romana. Przytaknął. Nie jest sama, dodał po chwili. W końcu to sabat, przypomniałam. Nie daj się sprowokować. Najpierw musimy się dowiedzieć, z czym dokładnie mamy do czynienia. Prychnął. Kiedy je zgnieciemy, to na naszych warunkach. Cóż, niewykluczone, że będziemy musieli spróbować. Ale jeśli wcześniej nie znajdziemy sposobu, by je odciąć od tego, co czułam na działce, nasze szanse będą nikłe. Czekałam na Katię w samochodzie Romana, korzystając z luksusów w postaci podgrzewanych foteli i rozkręconego na maksa gorącego nawiewu. Moje kości nadal trzymały całe to zimno, jakby coś w tej magii sprawiło, że na poziomie komórkowym zapomniałam, że żyję. Roman przyniósł mi z bagażnika koc, a ja snułam fantazję o gorącej herbacie. W zasadzie o czymkolwiek, co rozgrzałoby mi bebechy, wciąż ściśnięte lodowatym węzłem. Czemu ciebie tak nie przeczołgało? Zapytałam sfrustrowana, spoglądając na wampira, który rozsiadł się w milczeniu na siedzeniu kierowcy. Wolałabyś, żeby twoje cierpienie miało towarzystwo? Postukał palcami o kierownicę. Nie, chyba nie, ale to niesprawiedliwe. Przytaknął, jednak myślami był daleko. Nie dopytywałam, gdzie. Dawałam mu czas na przetrawienie katastrofy, w jaką zmieniła się jego ukochana budowa. Katia zjawiła się pół godziny po telefonie. W Toruniu musiało być spokojnie, chyba że przekroczyła limit prędkości. Wysiadła z samochodu, trzasnęła drzwiami. Szła w naszą stronę w uroczych, żółtych kaloszach do kolan i pasującym sztormiaczku, ściskając w dłoni miedzianą różdżkę. A ja odetchnęłam z ulgą. Po raz pierwszy od rzucenia zaklęcia widziałam kolory w pełnej wyrazistości, bez tej upiornej, szarej powłoki. Wysiadłam, by się przywitać z Katią, wciąż owinięta wełnianym kocem. Roman również wysiadł, z posępną miną, która na nekromantce nie robiła wrażenia. Może następnym razem, zanim kupisz działkę, zadzwonisz, a ja po koleżeńsku rzucę na nią okiem, powiedziała. Rozważę to, możesz być pewna. Mam już serdecznie dość nieruchomości nadziewanych trupami. Kiwnęła głową w moją stronę. Tak źle? Zapytała. Najwyraźniej mój koloryt wciąż przywodził na myśl kilkudniowe zwłoki. Zimno i szaro, przyznałam. Zostańcie w aucie, to nie potrwa długo, powiedziała i ruszyła w stronę bramy. Chwilę później w miękkiej ziemi rozrytej kołami ciężkiej maszynerii zakreśliła wokół siebie koło miedzianą różdżką, a potem zaczęła śpiewać. Cokolwiek zaklęcie we mnie zostawiło, rwało się do niej, gdy tylko rozbrzmiały pierwsze tony. Wraz z narastaniem pieśni robiło mi się cieplej i odzyskiwałam siły. Nie rozumiałam słów, ale czułam potęgę pieśni. Szara mgła na działce wirowała w jej rytm, ziemia pod moimi stopami drżała. Głos Kati, mocny i czysty, niósł się szeroko i wracał echem. A gdy umilkła, ziemia odpowiedziała. Nie słyszałam jej głosu, lecz poczułam, jak włoski na całym ciele stają mi dęba. Wspaniała jest, jęknęłam zapatrzona w moją przyjaciółkę. Stała wyprostowana jak struna z rozrzuconymi ramionami, wypełniona mocą, która niemal unosiła ją nad ziemią. Jej włosy łopotały na wietrze otaczającym ją niczym mała trąba powietrzna ograniczonego zasięgu. Po naszej stronie ogrodzenia powietrze nawet nie drgnęło. Roman zaciskał zęby, ramiona ciasno zaplodł na piersi. Wydawał się walczyć. Jakby coś w tej pieśni go przywoływało, ale nie chciał na nią odpowiedzieć. Podeszłam bliżej i objęłam go ramieniem, zakorzeniając w świecie żywych. Być może był w nim tylko gościem na niejasnych zasadach, ale chciał tu zostać na dłużej. Tymczasem pieśń mogła tę wizytę zakończyć. Zerknął na mnie zaskoczony, ale poklepał moją dłoń w geście podziękowania. Katia opuściła ramiona. Wiatr wokół niej rozpłynął się wraz z mgłą, która teraz wsiąkała w rozrytą ziemię wokół jej kręgu. Wsunęła potargane włosy za uszy i obróciła się w naszą stronę. No to masz przejebane, wampirze! Raczysz rozwinąć? Warknął Roman i odruchowo obnażył zęby. Na nekromantce nie zrobiło to wrażenia. Kupiłeś być może najbardziej przeklęty kawałek ziemi w tej okolicy. Z ponad osiemdziesięcioma trupami zakopanymi tu w ciągu ostatnich stu lat. To wystarczy, by klasyfikować ten teren jako cmentarz, choć nigdy nie został poświęcony czy pobłogosławiony. Za to czarna magia skaziła go dokumentnie. Mówiąc wprost, budujesz osiedle na przeklętym cmentarzu. A sam wiesz, jak to się zwykle kończy. Roman przeklął głośno po francusku i niemiecku. Możesz to naprawić? Zapytał w końcu. Skinęła głową. Kompletna ekshumacja, pobłogosławienie szczątków i pochowanie ich na cmentarzu, a potem gruntowne oczyszczenie magiczne powinno pomóc. Ale to potrwa. Przyjął to zaskakująco spokojnie, choć na pewno pomyślał o kolejnej kupce faktur. Umiesz stwierdzić, czy ta magia jest, że tak powiem, bieżąca? Czy ktoś z niej stale czerpie? Zapytałam. Przytaknęła. Najnowsze zwłoki, poza tymi, które zabraliście, machnęła w stronę dołu, z którego wyciągnęliśmy dwóch nieboszczyków, mają nie więcej niż rok. Sabat? Zapytała. Skinęłam głową. Podejrzewam, że to ich korzeń magii albo coś podobnego. Przyznałam. Akumulator mocy. Poprawiła mnie połączyły stare i nowe ciała zaklęciami. Oploty są świeże, odnawiane regularnie, ale Ziemia pamięta je od wielu, wielu lat. Na pewno ponad stu, choć trudno to precyzyjnie datować. Czyli składają ofiary, by zyskać moc? Upewniłam się. To coś więcej. Ofiara to dopiero początek. Potem czerpią z ciał. Trochę jak magiczne perpetuum mobile, gdy poziom magii zaczyna spadać, dodają nowe ciało, przejmują jego energię i wzmacniają krąg. Ziemia ci to wszystko powiedziała? Zapytałam z podziwem. Powiedziała wystarczająco. Znam to zaklęcie. Paskudne, czarnomagiczne i nielegalne w większości miejsc na tym ziemskim padole. Współczesne czarne sabaty go unikają, bo musiałyby mieszkać na tak skażonej ziemi. A to się odbija echem. Korzyść magiczna spora, ale standard życia spada na łeb, na szyję Poza tym nie chciałaby zostać przyłapane z ciałami ofiar na swoim terytorium, dodałam To też, przyznała Roman mamrotał gniewnie pod nosem Witkacy zjawił się może kwadrans później Jego jeep wydawał dźwięki, których żaden dopuszczony do ruchu samochód nie powinien wydawać Zaparkował krzywo i nawet nie wyłączył silnika gdy wysiadał, auto wciąż trzęsło się od podrygów. Może nie odpalić, gdy zgaszę Powiedział wyjaśniająco, idąc w naszą stronę Trzy kroki później silnik umilkł, a drżenie ustało Cholera, będziecie musieli mnie potem popchnąć Dodał Może czas na nowe auto Roman ma tu ładny kawałek ziemi, jeśli chcesz urządzić swojemu gruchotowi wikiński pogrzeb Powiedziała Katia, uśmiechając się ciepło do szamana. Jeśli wampir zapłaci tyle, by starczyło na nowe, nie ma sprawy. Mam w plecaku zapałki i naftę. Roman nie docenił humoru. Węże w jego kieszeniach wściekle syczały. Wyjaśniłyśmy z Katją Witkacemu, z czym tu się mierzymy. Kiwnął głową i przekroczył bramę, jakby wchodził do salonu. Skrzydła zagrzechotały na słupkach. Przechadzał się po działce osnuty dymem ze swojego papierosa marki własnej, uderzając bransoletką z metalowymi dzwoneczkami o udo, jakby był to tamburyn. Gdy skręt się skończył, zapalił kolejnego i jeszcze jednego, nim obszedł cały teren. — Nic tu nie ma. Ani pół ducha. Wyssało je do cna. — powiedział w końcu. — Brzydka magia. Pasożytuje na wszystkim, co martwe. Katia przytaknęła, zgadzając się z jego oceną. Zerknęła na Romana i wampiry czające się w bezpiecznej odległości. Całkiem serio, na waszym miejscu trzymałabym się z daleka, póki tego nie oczyścimy. Nie zabije was, ale może wydrenować na tyle, że normalny schemat żywienia przestanie wam wystarczać. A wiadomo, że to zawsze sprowadza dodatkowe ryzyko, zwłaszcza w wypadku młodych. Spędzali tu sporo czasu i nikt się nie skarżył. Odparł Roman, ale nie brzmiał przekonująco. To było, zanim Dora szturchnęła tutejszą magię swoim zaklęciem, a potem ja pieśnią ziemi podniosłam jej kolce. Eter przesiąkający z naszego dusznego chłopca też może pogorszyć wrażenia, wyjaśniła Katia. A wilki? Jak to znoszą? Zaniepokoiłam się. Mniej więcej jak ty teraz, odpowiedziała krótko. Czyli co? Ludzka ochrona? Zapytał Roman. Powinien się nadać ktokolwiek ze środka skali. Nie tak martwy jak wampiry, nie tak żywotny jak wilki. Choć najlepiej, żeby nie spędzali zbyt dużo czasu po wewnętrznej stronie ogrodzenia. Tłumaczyła. Jak długo potrwa, nim doprowadzicie to miejsce do ładu? Zapytał Roman ponuro. Jeśli nie będzie dodatkowych przeszkód i niespodzianek, tydzień, przyznała. Odetchnął, jakby spodziewał się usłyszeć rok, może dwa. Rób co musisz i daj znać, jeśli czegoś będziesz potrzebować albo jeśli będę mógł jakoś pomóc. Załatwię miejsce pochówku na cmentarzu, ale przyda się transport. Da się ich zidentyfikować? Zapytałam. Pokręciła głową. Zostały same kości i to puste Magia wyssała z nich wszystko, nawet szpik Poza tym, którego wykopaliście, żaden już nie ma tkanek miękkich Pogadam z Bogną, może tak czy siak zechce nadzorować ekshumację Powiedziałam Jasne, zgodziła się Katia Zaczynasz od razu? Zapytałam Pokręciła głową Jutro o świcie Muszę przygotować parę rzeczy i poczytać do poduszki o oplotach Jestem prawie pewna, że poczują, kiedy zacznę je zrywać, więc przyda mi się wsparcie Będę, zapewniłam Będziemy, dodał Roman Mogę wpaść, jeśli się na coś przydam Zaproponował Witkacy Gdyby były tu duchy, które mógłbyś nakarmić eterem, by rozszarpały złe wiedźmy, miałoby to sens A tak będziesz się kręcił jak stańczyk między pracującymi kobietami nie przystoi, powiedziała i szturchnęła go łokciem. Obraziłbym się pewnie, ale przynajmniej nie będę musiał się zrywać o świcie. Odparł uśmiechając się niefrasobliwie. Dobra, nic tu po mnie. Kto mnie popchnie? Samochód Witkace zapalił już za ósmym razem. Zaprowadź rzęcha do mechanika, poprosiłam. Albo urządź mu wyprawę na złomowisko, dodała Katia. – Jak mu nie wstyd? – dorzucił Roman, gdy tłumik zakaszlał dymem. – Wstyd się szamana nie ima. Mam mnóstwo kompleksów, ale ani pół nie dotyczy rzeczy materialnych – powiedziała Katia i parsknęła, słysząc nierówne warkotanie silnika. Dobrze się złożyło, że Roman wcześniej postawił na swoim i pojechaliśmy jego samochodem. Nie tylko ze względu na podgrzewane siedzenia – nie czułam się na siłach, wyprowadzić. Musiałam wrócić do domu i porządnie oczyścić się z resztek zaklęcia i magii, zanim znów poczuję się sobą. Roman zaparkował pod moją kamienicą. Chyba wybiorę się do Katarzyny, powiedział cicho. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Myślisz, że jest z nimi w zmowie? Zapytał wprost. Nie wiem. Dawno straciłam wiarę w jej zdrowy rozsądek czy honor, ale coś takiego. Najmniej prawdopodobne wydaje mi się, że potrafiłaby przez lata współpracować z kimkolwiek i nie grać pierwszych skrzypiec. Nawet nie kusiło jej, by założyć własny sabat, więc dlaczego miałaby współpracować z innymi? Dla mocy? Wzruszyłam ramionami. Nadal nie do końca rozumiem, jak działa to zaklęcie, o którym mówiła Katia. Czy tylko one mogą korzystać z mocy, czy mogą się nią dzielić? Czy w ogóle byłyby skłonne to zrobić, skoro odwalają brudną robotę? Ty jakoś z tej mocy uszczknęłaś Zauważył Prawda, ale mój organizm płaci za to cenę Nie wiem, czy Katarzyna byłaby z tym cholerstwem bardziej kompatybilna niż ja Zajrzę do niej, podpytam Zdecydował Brakło mi argumentów, by go od tego odwieść. I tak miał większe szanse dowiedzieć się czegoś beze mnie ja i Katarzyna od lat tkwiłyśmy w stanie zimnej wojny Publicznie, w sytuacjach urzędowych Zachowywałyśmy się kulturalnie, zazwyczaj Ale odkąd odkryłam prawdę o niej Unikałam jakichkolwiek kontaktów z nią Nie licząc tych służbowych Ryzyko, że znów wpadłabym na głupi pomysł Jak kolejne przemeblowanie w składzie starszyzny Było po prostu zbyt duże A cholera wie, kto przyszedłby na miejsce Katarzyny Ona i Roman kiedyś byli blisko Nawet bardzo jeśli intuicja mnie nie myliła, rzeczywiście mógł coś z niej wyciągnąć. Za godzinę czy dwie powinnam być w lepszym stanie, gdybyś chciał pogadać. Powiedziałam, wyślizgując się z ciepłych objęć koca i otwarłam drzwi auta. Poczekał, aż wejdę do kamienicy i dopiero wtedy odjechał z piskiem opon. Naprawdę musiałam się pozbyć resztek magii i skutków ubocznych zaklęcia widzenia. W tym stanie byłam zbyt osłabiona, by mierzyć się z czymkolwiek. Ha! A jemioła mówiła, że nigdy nie uczę się na własnych błędach. Godzinę później, po długim prysznicu i jeszcze dłuższym posiedzeniu w wannie wypełnionej słoną wodą, czułam się już lepiej. Może nie jak nowonarodzona, ale wystarczająco dobrze. Wskoczyłam w ciepły sweter i dresy, po czym odgrzałam resztki zupy. Bez salci i Mirona w mieszkaniu było tak cicho, że odruchowo włączyłam telewizor. Nie spodziewałam się, że dziś wrócą. Czas w piekle płynął inaczej, a młoda tak się cieszyła na treningi, że pewnie zostaną u Luka przynajmniej na jedną noc. Jedzenie pomagało. Uziemiało. Zakorzeniało w ciele i poczuciu, że jednak żyje, więc martwa magia nie ma do mnie dostępu. Myślałam o tym, co Katia powiedziała o plotach. Czy to możliwe, że nikt nie wiedział o nich przez całe dekady? Nawet leszczyńcy? Czy może doskonale zdawali sobie sprawę, co się dzieje na ich działce, a zainteresowanie Romana tym gruntem potraktowali jak idealną okazję, by nie tylko zarobić, lecz także raz na zawsze pozbyć się wiedźm ze swojego życia. Nie miałam wątpliwości, że Leszczyński źle wyszedł na tym biznesie. Nie nacieszył się forsą. Sabat znalazł swój sposób na zemstę. Wyciągnęłam kilka ksiąg z biblioteczki, by poszukać informacji o plotach. Niestety w moim zbiorze nie było wielu źródeł czarnomagicznych. Może powinnam wyskoczyć do Torunia, do Kati. Obdzwoniłam kilka znajomych wiedźm, w tym Julianę, w nadziei, że dotarły do nich jakieś plotki o sabacie. Nic. Zero. Nigdy nie słyszały o żadnym sabacie działającym na tym terenie od trzystu, dwustu, a nawet stu lat. Tylko Julianie powiedziałam całą prawdę. O oplotach regularnie składanych ofiarach i wielopokoleniowym wiązaniu magii. Wiedziałam, że zachowa to dla siebie, ale nie mogła mi pomóc. Była zniesmaczona i oburzona. To jest nie tylko obrzydliwe Dora, to jest po prostu przejaw potwornego lenistwa. Jaka wiedźma po tylu dekadach nie nauczy się wystarczająco dużo o rzemiośle, żeby przestać polegać na tak paskudnych metodach gromadzenia i racjonowania mocy? Zapytała. Spojrzała na ten problem z kompletnie innej strony. Ja skupiałam się na potencjalnych korzyściach, jakie wiedźmy mogły czerpać z czarnomagicznych rytuałów, ale nie pomyślałam o ograniczeniach, jakie narzucały na sabat oploty. Poczułam lekkie szarpnięcie zaklęć ochronnych na futrynie drzwi wejściowych do kamienicy, więc szybko pożegnałam się z Julianą i nadstawiłam uszu. Przez ułamek sekundy miałam nadzieję, że to Miron i Salcia, ale choć sygnatura była znajoma, to nie oni zmierzali do mieszkania. Otworzyłam drzwi, zanim Roman dotarł na moje piętro. Co tam? Zapytałam, widząc jego dziwną minę i wielką papierową torbę, którą trzymał w wyciągniętej ręce. Znalazłem to na progu mojego domu i takie samo przybite jest do twoich drzwi na dole, powiedział. Przeklinając, zajrzałam do torby. Nie dotykałeś tego, upewniłam się. Nie jestem idiotą. Poczekaj z torbą w kuchni. Zgarnę to z drzwi, zanim ktoś się do tego dobierze. Zabrałam torbę, sól i zbiegłam po schodach. Zakrwawiona, słomiana laleczka, opleciona czerwoną wstążką przywodzącą na myśl wywleczone wnętrzności, była przybita do drzwi żelaznym gwoździem. Jakim cudem moje bariery ochronne nie zareagowały? Nie mogła wisieć tam długo. Krew wciąż była świeża, a krople, które spadły na drewno, jeszcze nie zakrzepły. Wyjęłam z torby parę rękawiczek i dużą torbę na dowody, po czym ostrożnie szarpnęłam gwóźdź. Nie tkwił głęboko. Niewielkie szarpnięcie wystarczyło, by puścił. Wepchnęłam go razem z nabitą nańleleczką do torby. Była ciężka. Pod całą tą słomą coś się kryło. Starłam ślady krwi antybakteryjną chusteczką, a potem posypałam próg cienką warstwą soli. Tak na wszelki wypadek. Wróciłam na górę, trzymając torbę ostrożnie. Co to za zaklęcie? Zapytał Roman. Wciąż ściskał w dłoniach własną papierową torbę, jakby nie do końca wiedział, co z nią zrobić. Zaraz się przekonamy, powiedziałam, dając mu moją do przytrzymania. Odstawiłam miskę po zupie do zlewu, a książki na parapet. Kredowym mazakiem wyrysowałam na blacie krąg ochronny. Zwykle uznałabym, że to wystarczy, ale za mało wiedziałam o magii, z którą mieliśmy do czynienia, więc wpisałam w niego pentagram i wzmocniłam szczytowe punkty sigilami ochronnymi. To zatrzymałoby nawet demona. Wzięłam od Romana oba pakunki i ostrożnie wyjęłam laleczki. Poświęconym nożem przecięłam wstążki i nici, za pomocą których uformowano słomę w humanoidalny kształt. Rozgarnęłam ściebła, zaglądając pierwszej z lalek w bebechy. Miałam rację. Coś było w środku. Grube krążki metalu przypominały monety. Z jednej strony wybity był czarny kruk albo wrona, z drugiej symbol, który widziałam wcześniej na piersi Leszczyńskiego w domu pogrzebowym. Krawędzie były nierówne, a metal pociemniały, stary albo poddany silnej magii. Ale najdziwniejszy był sam materiał. Nie srebro czy miedź, które byłyby naturalnym wyborem w takim rytuale, ale ołów. Nie wiedziałam, co o tym myśleć. Ołów kojarzył mi się z alchemią i niekoniecznie udanymi próbami transmutacji w złoto. Nie miał większego znaczenia w rytuałach magicznych. Czasem używano go jako tłumika. Wyłożone ołowiem trumny czy skrzynie pomagały zatrzymać magię w środku. W alchemii bywał używany jako przewodnik do nauki przesączania intencji w metal, bo łatwo przyjmował zaklęcia. Sęk w tym, że monety, czy raczej medaliony, nie były zaklęte A jeśli cokolwiek na nich zaklęto, uleciało w powietrze, zanim je znaleźliśmy Co w sumie sporo mówiło o umiejętnościach osoby, która za tym stała Cokolwiek roiło jej się w głowie, jej przesłanie pozostawało dla nas kompletnie nieczytelne I co? Roman nie wisiał mi nad ramieniem, bo wiedział, że zarobiłby złokcia, ale krążył wokół stołu z wyraźną niecierpliwością. Nic konkretnego nam to nie zrobi, straszak i tyle, przyznałam. Gdyby miały naszą krew, wyglądałoby to inaczej, ale tak. Symbolicznie wymachują nam bronią przed nosem. Twój podpowiedź, czy to ludzka krew? zapytałam. Pochylił się nad blatem i wciągnął powietrze. Nie. Spojrzał na mnie zaskoczony. Pachnie lasem. Małe zwierzątko, pewnie zając albo królik. Nawet nie pomyślałem, żeby ją powąchać. I słusznie, nie zalecam wąchania przypadkowo znalezionych gruźb od czarnego sabatu. Czyli co? Chciały nam pokazać, że wiedzą, gdzie mieszkamy? Mistrzynie wywiadu. Zwłaszcza twój adres to wielka tajemnica. Rzuciłam z przekąsem. Dam znać Kati i witka -Cemu, choć w Toruniu pewnie są bezpieczniejsi. Powiadam Kamala i Bognę, bo mogły podrzucić coś także do domu pogrzebowego. Chwilę później, po rozmowie z przyjaciółmi, trochę się uspokoiłam. Nikt z nich nie odkrył żadnych niespodzianek na drzwiach. I co z tym zrobimy? Mruknął Roman, patrząc na bałagan na stole. Co ty na to, żeby je trochę zabolało? Zapytałam. Masz mój miecz, topór i czego tam jeszcze potrzebujesz? Wystarczą zapałki. Z dwoma pyrami w domu zwykle nie mam ich pod ręką. Wielka metalowa beczka stała na podwórku, odkąd Salcia uczyła się kontroli nad ogniem. Czasami potrzebne było bezpieczne miejsce, żeby coś się dopaliło, bez ryzyka, że ogień rozniesie się po krzakach. Włożyłam do niej papierową torbę z obiema laleczkami i obficie polałam naftą. Dorzuciłam na wierzch małe lusterko z wypisanym na nim mazakiem zaklęciem odbicia Roman upuścił na wszystko zapaloną zapałkę Ogień buchnął z wściekłością napędzaną akceleratorem i magią Płomienie na chwilę przybrały nienaturalny, jaskrawo -żółty kolor Ale ten szybko się wypalił i cała zawartość beczki spopieliła się w kilka minut Później unosił się z niej tylko zielonkawy dym, aż wszystko ostatecznie dogasło Fleksy stopionego ołowiu zastygały na dnie, w kupce popiołu. Zaklęcie odbicia nie było na tyle silne, by poważnie komuś zaszkodzić, ale działało jak przypomnienie o skutkach ubocznych mierzenia w kogoś z magicznej broni. Odrzut zamka, po którym zostają siniaki na dłoniach. Nie rozumiem ich, przyznał Roman. Może to coś charakterystycznego dla wiedźmy, o czym nie mamy pojęcia. Jeśli tak, to ja też nie dostałam memo od zarządu. Wzruszyłam ramionami Nie wiem, Roman Może chciały nas zastraszyć Ale mamy tak ograniczoną wiedzę o tym Sabacie, że to tylko zgadywanie Mruknął coś do siebie W każdym razie tyle im wyszło z zastraszania Ciągnęłam, ściągając rękawiczki Katarzyna powiedziała ci coś sensownego? Tylko, że poznała pilawę, głowę Sabatu I może mnie zapewnić, że nie jest to czarnomagiczna wiedźma Skrzywił się Poznała tylko jedną? Upewniłam się Tak twierdzi Ciekawe, czy faktycznie spotkała przywódczynię Sabatu, czy raczej tę, która robi wrażenie najbardziej nieszkodliwej. Kto z tobą rozmawiał? Też Pilawa? Zastanowił się Zwykle tak, ale nigdy nie przychodziła sama Zauważył Roman wrócił do siebie późno. Na początku sądziłam, że nie chcę być sam z tym całym bałaganem. Potem oświeciło mnie, że nie chciał, żebym to ja została z tym chaosem sama. Jakby moje bezpieczeństwo nagle zależało od diabła i nastolatki. Koło północy wypchnęłam go za próg, mówiąc, że sama sobie poradzę i lepiej, żeby się wyspał, bo robi się nieznośny. Położyłam się wkrótce po tym, jak poszedł. I szybko zasnęłam, zmęczona całym dniem i echem zaklęcia widz.